Na Pytanie Telewizja odpowiadamy, co oznacza skrót TVP. Na Pytanie Radio odpowiadamy, najlepiej dla ludzi i nie na literę M. A co z internetem? Odpowiedź prosta, przejrzysty, czytelny dla użytkownika. Chcesz wiedzieć, co w mediach piszczy? Włącz co dwa tygodnie w sobotnie popołudnie Radio Frico. Od 16 do 18 prezentują i komentują Michał Dziwisz i Michał Słabicki. Jeszcze chyba nie było audycji, w której ta zjawka byłaby tak nieprawdziwa jak w dzisiejszej, bo ani to sobota, ani nie Michał Słabicki jest po drugiej stronie naszej radiowej szyby. To ja znowu będę się przedstawiał głosem, nie, ja będę znowu się przedstawiał jako Michał Słabicki, tak, a mówił głosem NDJ. Dokładnie, witamy serdecznie Andrzej Łukaszewicz. I Michał Dziwisz Będziemy z wami przez najbliższe dwie godziny Poprowadzimy dla was kolejne wydanie magazynu Freakomedia W niedzielne popołudnie tym razem, nie w sobotnie Ale żeby wynagrodzić wam te jednodniowe opóźnienie Będziemy mieli gościa Dokładnie Gość pojawi się po godzinie 17. Gościem będzie Marek Zalewski, człowiek, który pracował przez wiele lat w polskiej sekcji Głosu Ameryki. Nadal w Głosie Ameryki pracuje, aczkolwiek nie jest to już sekcja polska, bo przypomnijmy, że od 2004 roku, o ile mnie pamięć nie myli, od lutego, Głos Ameryki nie nadaje już w ogóle programów w języku polskim. Tak w ogóle. Aha! Zastanawiam się, czy gdyby, wiesz co, gdyby y, wynik wyborów obecnych, y, tych ostatnich był inny, czy przypadkiem nie przydałaby się reaktywacja głosów Ameryki, w, Radia Wolnego Europa i tego typu rzeczy. Wiesz co, smutne to jest to, powiem ci, że tak na dobrą sprawę y, polskie sekcje utrzymują radia typu China Radio International, y, czyli stacje, od których y, obiektywnych informacji spodziewać się nie możemy, a... Z państwa, które były zawsze takim obrazem krajów demokratycznych, jak Wielka Brytania, jak Stany Zjednoczone, w których jednak duży nacisk jest kładziony i kładziony był zawsze na tę wolność słowa, zamykają sekcje polskie, twierdząc, że Polska już rzeczywiście jest, jest takim krajem, krajem jest demokratycznym. To prawda, że jest krajem demokratycznym, ale nie wiem jak Tobie, Andrzej, ale mi zawsze wydawało się, że warto... tak. Od czasu do czasu przynajmniej spojrzeć sobie na y, rzeczy, które dzieją się chociażby w naszym kraju okiem człowieka postronnego, który nie ma do czynienia z naszymi politykami, z naszymi wydarzeniami, y, niekoniecznie nawet i na scenie politycznej na co dzień, kto, który jest po prostu z boku, tak patrzy, patrzy i tak się przygląda i mówi, wiecie co, no ale to tak jakoś tak jest. to jest prawda, to jest prawda, ja tak próbując teraz nie wiemy zrozumieć, czy rzeczywiście motywy działania e, które doprowadziły do likwidacji, do likwidacji polskich sekcji myślę sobie, wiesz co, może, może e, po prostu m, nie wiemy. doszli do wniosku, że teraz e, my wszędzie mamy swoich korespondentów reporterów, właściwie mamy w krajach tutaj zachodnioeuropejskich mamy reporterów bez pośrednio z Brukseli, gdzie, którzy po prostu nam tutaj ewentualnie donoszą informacje, które gdzieś, gdzieś powstają właśnie na nasz temat, powiedzmy w, w, w, w, wśród opinii, że tak powiem, już no, no, no. Międzynarodowej. Oglądno, nie międzynarodowej, właśnie to chciałem to ująć. Także nie wiem, no może, może to stąd gdzieś się wzięło. Mi się wydaje jeszcze jedna kwestia, że oszczędności, oszczędności także biorą udział w tym duże, chociaż jak tak czytałem sobie na przykład e, informacje odnośnie zamknięcia polskiej sekcji głosu Ameryki, bo powiem szczerze, że jakoś, nie wiem jak ty, ty w ogóle słuchałeś tych stacji z zagranicy, jakoś tak interesowało cię to kiedyś nieco bardziej? Przeglądałeś ja tam na tak, skali wiesz co, owszem, przeglądanie na skali jak najbardziej co do samego słuchania, wiesz ja byłem wtedy też młodym człowiekiem więc inaczej się słuchało nie tak świadomie, jak słuchałoby się powiedzmy tego obecnie więc trudno mi jest wypowiadać się dosyć, wiesz szczegółowo na temat walorów Tychże właśnie rozgłośni. Natomiast y, jedno jest pewne. Jedno jest pewne. One swoją, swoją rolę odgrywały y, i, to, i to, wiesz, y, dużym y, potwierdzeniem tego jest przecież fakt, jak często jak często były, no co to dużo mówić, zakłócane. Dokładnie. Więc, za, zagłuszane. Y, nawet ostatnio aha. znalazłem w internecie dźwięki, jak to Radio Wolna Europa było skutecznie zagłuszane y, w internecie. Jeżeli kogoś interesuje, ta sprawa można znaleźć trochę artykułów na temat aspektów technicznych jak to było robione i powiem ci, że zagłuszanie takich stacji, a szczególnie wolnej Europy, bo BBC czy Głos Ameryki nawet nie były zagłuszane aż tak silnie, ale zagłuszanie wolnej Europy władze sowieckie postawiły sobie jako bardzo, bardzo ważny punkt i na zagłuszanie tych stacji, tu do krajów satelickich, bo zresztą nie tylko o Polsce mowa, poszły bardzo duże sumy pieniędzy. To były, bardzo silne, to były bardzo silne nadajniki o mocy chyba pięciokrotnie przewyższającej nadajniki tych stacji, które musiały gdzieś tam docierać. No, Wolna Europa to na przykład spod Monachium dosyła swój sygnał, ale i tak nie, nie byli w stanie niekiedy przebić się yy, przez yy, te rosyjskie zagłuszarki no tak, no nie ma się co dziwić, akurat to aspekt techniczny przyznam, że mnie bardzo by zainteresował jak to było robione wiesz co, to ja ci powiem jak to było robione, były dwie szkoły pierwsza to była taka, że emitowano na tych częstotliwościach, które były na których nadawała na przykład A. wolna Europa, o głosie Ameryki sobie pogadamy w drugiej godzinie, to teraz sobie możemy o wolnej Europie trochę porozmawiać Wolna Europa nadawała na tych częstotliwościach i najpierw była tam nadawana muzyka. Muzyka różna była. To było od jakichś tam utworów muzyki klasycznej po Beatlesów, czy jakieś, nie wiem, na przykład chóry rosyjskie. Mhm. A później jeszcze bardziej się wycwanili i nadawali coś takiego, co się nazywało bodajże pseudomowa to to było po prostu sygnał imitujący głos ludzki w jakimś języku, no niekoniecznie muszącym faktycznie istnieć. Mhm. I w ten sposób zagłuszano, ale powiem ci jeszcze lepszą rzecz. Teraz, gdybyś chciał coś takiego przeprowadzić w jakiejkolwiek stacji radiowej, to by to nie przeszło, bo po prostu nikt by na to nie zwrócił uwagi. Ale jest w internecie dźwięk, w którym jakiś człowiek, jakiś technik z Radia Wolna Europa Opisuje, jak wykonać antenę, która poprawi yy, odbiór tej stacji. To jest yy, prelekcja na jakieś kilka, kilkanaście minut. Jest opisane dokładnie, na przykład yy, mówi, jak sobie należy to wszystko rozrysować na kartce żeby y, można było z tego skorzystać. To są podane materiały, później jest opisane jak dany przewód, bo to z przewodu koncentrycznego się robiło, y, tam, czy... jak dany przewód trzeba ułożyć, to było na zasadzie dwóch pierścieni bodajże, które tam się ze sobą jakoś stykały. No i jest to wszystko tak dokładnie opisane, tylko wtedy naprawdę ludziom musiało zależeć i naprawdę y, tych stacji po coś słuchali. Nie, to miało to naprawdę swoją rolę spełniało i ja myślę, że na pewno oszczędności to oczywiście też, ale no, co tu dużo mówić, obecnie jest jak jest, to też pewnie skorzystali z okazji. A ja ci powiem, że no ja, kiedy słuchałem głosu Ameryki, BBC, czy jakichś tam innych stacji nadających spoza granic naszego kraju, to no już z pewnością nie pamiętam czasów komunistycznych, bo to już rzeczy, rzeczywiście nie te lata, ale powiem ci, że ja na przykład zwracałem zawsze uwagę na tą wartość taką kulturową, Yy, w tych programach nie tylko, bo już nie trzeba było nawet przekazywać informacji rzeczywiście yy, takich yy, oczywistych bo do tych wiadomości mieliśmy dostęp z naszych mediów, które już nie podlegały cenzurze, ale zawsze można było się dowiedzieć yy, chociażby informacji o lokalnych artystach, nieco bardziej. Można było się dowiedzieć yy, czegoś więcej o zwyczajach jakichś, które są charakterystyczne, no na przykład dla Wielkiej Brytanii, dla Ameryki, dla Niemiec, czy nawet dla Chin, bo yy, o ile wiadomości z Chińskiego Radia Międzynarodowego, które nadal nadaje, yy, są także dostępne w internecie, można sobie odsłuchać w formacie Real Audio, no nie można traktować za bardzo poważnie, bo tam wiadomo, że... No tam wiadomo No, no, no ja, jak jest, to aspekt taki kulturowy, czemu nie? Bardzo tak. fajnych rzeczy się można dowiedzieć. Chociażby o muzyce chińskiej jako takiej odskoczni od tego, co, co pojawia się w naszych polskich mainstreamowych mediach, czy chociażby o jakiejś sztuce, o sporcie i tego typu rzeczach, no. Tam za bardzo kłamać nie muszą. Chociaż nie jest wykluczone, że też y, jakiś gorliwy politykier y, nakazał, a, aby coś tam pościemniać. Wiesz no, tutaj można spodziewać się absolutnie wszystkiego, jeżeli już mówimy o, o y, nadawcy z tego kraju. Natomiast y, wiesz co, jeśli chodzi o. o, o, o... Wolna Europa czy Głos Ameryki, to chyba, chyba jednak u nas, zwłaszcza w naszym bloku, one miały, one miały to, y, tą swoją wartość w zakresie raczej tym y, politycznym. Wiesz, Wolna Europa tak, bo Wolna Europa y, zakończyła swoje nadawanie w roku 1994. Ja jeszcze pamiętam, że w Radio Iława, naszym Radio Iława, tu lokalnym, pojawiały się wiadomości Wolnej Europy. Oni jeszcze chcieli zaistnieć jako stacja nadająca na UKF-ie. Koncesji Aha. nie otrzymali, nie wiadomo czemu. Być może jeszcze co niektórzy z poprzedniego ustroju tam Słuchaj, byli za to wtedy odpowiedzialni. Jeszcze było, wtedy jeszcze było dużo ludzi z poprzedniego ustroju, no. a w, teraz nie pamiętam, przecież w roku 93 z tego co wiem, wybory parlamentarne wygrała opcja, opcja postkomunistyczna, więc... Więc może i rzeczywiście nie ma, się, nie ma się czemu mhm. dziwić Natomiast Specjalnie kon... się nie dziwię Natomiast koncesji nie dostali, ale powiem Ci, że głos Ameryki przecież nadawał na falach e, radiowych do 2000 roku Zakończyli swoje nadawanie w lipcu No wtedy to już e, rzeczywiście mogli tylko przekazywać takie informacje, e, które rzeczywiście mogły zaciekawić Informacje dotyczące tego, jak w tak, tych Stanach się tak. żyje Tak samo BBC, BBC zakończyło nadawanie w 2004 czy 2005, teraz nie pamiętam już dokładnie, ale przecież nawet i w stacjach lokalnych naszych tu naziemnych przez bardzo długi okres czasu pojawiały się serwisy informacyjne BBC. Tak, dokładnie. I to nie były serwisy tanie, bo BBC yy, było takie, zresztą yy, może przy okazji wyjaśnimy dlaczego oni te opłaty pobierali. Prawo brytyjskie jest takie, że nie możesz... Yy, jeżeli nadajesz program na zagranicę, to Brytyjczycy nie mogą y, tych mediów finansować z abonamentu jakiegoś. I dlatego BBC się podzieliło na dwie Aha. spółki. Jest jedna BBC, która jest y, odpowiedzialna za produkcję tego materiału na kraj i ona jest finansowana tak. z kieszeni każdego Brytyjczyka. Natomiast jest I druga, jeszcze... Z tak, jest jeszcze BBC World i ta BBC World y, jest finansowane przez jakieś tam, y, z jakichś tam prywatnych środków. Oczywiście to BBC World ma dostęp do archiwum BBC i do tych wszystkich materiałów, których naprawdę jest dużo, więc y, na tej zasadzie zasadzie to wygląda, na tej zasadzie to funkcjonuje. O ile mnie pamięć nie myli, to miesięczny abonament dla naziemnej stacji radiowej e, na serwisy BBC wynosił 1500 zł. Czyli wcale nie tak mało. Wcale nie tak mało. Polskie radio, e, mówię tutaj o e, mówię tutaj o oddziałach e, regionalnych polskiego radia. E, Reflektor. Przecież... Wiesz, co nie pamiętam, tak, jak. Tak, to, to się reflektor to... nazywało po 22. Tak. Tak, tak, tak, nie pamiętam jak się to nazywało. Tak, Wiem, oni że oni to transmitowali. Że był taki blok, on chyba z godzinę trwał. Dokładnie, to była godzina, bardzo najbardziej charakterystyczna audycja y, z reflektora, którą ja zapamiętałem, no to była lekcja języka angielskiego. Pani Greenfield to prowadziła bodajże i jeszcze jakiś tam człowiek z sekcji angielskiej, bo ten akcent już miał taki faktycznie brytyjski. Różne to ta, były. Ta, ta Róż... pani ta pani, chyba mhm. jeżeli mówimy o tej samej pani, ona tak dosyć. Ona dosyć fajnie prowadziła. Tak, ona miała taką Ona dosyć fajnie. Taką w ogóle sympatycznie się słuchało to raz. I chyba z tego względu, że ona miała taką taką werwę. W sumie. Ja nie wiem czy ta pani przypadkiem obecnie nie jest narratorką w polskiej wersji kanału Discovery. Tak mi się On coś wie, wydaje, ona ma, taki, ona ma taki podobny ona ma taki podobny głos, przynajmniej jakiś czas temu gdzieś tam słyszałem i mówię, o kurczę, to, to czy przypadkiem to nie jest ta, co lekcja angielskiego w BBC prowadziła? tam przyłożyć ucho swoje. O, bo cieka ciekawa sprawa, no być może wiesz, no skoro już yy, nie ma polskiej sekcji BBC, no to się pani musiała gdzieś pani Ela, zaczepić. No gdzieś się, Pani lazecze zaczepić musiała, no bo przecież e, mało kto z osób e, dosyć intensywnie e, swoją karierę zawodową e, realizujących tak od razu wybiera się na emeryturę. No jasne. Tak, Zresztą mhm. przecież szef polskiej sekcji BBC, e, Marek Zeisner e, też nie zawiesił na kołku swojej kariery. Jakiś czas, temu, jakiś czas temu prowadził, już nie w radiu, ale w telewizji, w Regionalnej Trójce, jakiś program. Także widać, no że, także widać że również ja jego media w dalszym ciągu interesują. Ci ludzie, tym ludziom nie jest trudno znaleźć inną pracę, drugą pracę, mimo nawet naprawdę wieku... Powiedzmy już dosyć bardzo dojrzałego. Nie jest im trudno znaleźć pracy, bo to są, to, są osoby, to są osoby legendy, to są ludzie z renomą i po prostu to mówi wszystko. I to są ludzie, którzy dla Polski jednak zrobili sporo. W tym, okresie, sporo w tym i... okresie, kiedy tu z Polski za bardzo wiele zrobić się nie dało i trzeba było liczyć na pomoc zagranicy. Oczywiście, oczywiście. No bo można było jedynie liczyć na to, że Jerzy Urban ileś tam koców wyśle do Stanów Zjednoczonych. Jako, no. jako pomoc tak, a z drugiej strony a w, a w drugą stronę różnie to mogło być to też się zgadza. Dobrze. Już na pewno, a już na pewno nie dało się tego złatwić stąd. Oj, z pewnością nie, z pewnością. To, to były problemy. Yy, ja teraz myślę, że zagramy jakąś piosenkę. Później pojawią się reklamy, o, zaczynam już jak sebol. A później, <ścoughs> później będzie jeszcze jedna piosenka i czas będzie przejść do bankomatu, bo ta audycja. Czyli my pójdziemy sobie na herbatę. Ta, my pójdziemy sobie na herbatę. Yy, będzie teraz bankomat przez najbliższe kilkanaście minut. Może jeszcze przed godziną 17 się odezwiemy, a jeżeli nie, no to wtedy. Wtedy już po godzinie 17 z panem Możesz Markiem, martwić, z panem Markiem słuchaj, No właśnie, sobie wtedy porozmawiamy. A jeżeli chodzi o Andrzeja, no to, o, to jeszcze ten tu trochę posiedzi, bo dziś na topie robisz, tak? Tak, jeszcze, słuchaj, jeszcze dzisiaj zdąży poziewać. Dobra, to teraz poziewaj poza anteną, my gramy i słyszymy się za jakiś czas. Ameryki z Rosyngtonu minęła godzina 22.00. Przy mikrofonie lita państwa Mary Dzalewski podajemy dziennik, na wstępie skrót wiadomości. Groźnym panuje w względny spokój. Obecna runda rokowań syryjsko-izraelskich ma zakończyć się dzisiaj lub jutro. Siedemnasty Karma Palama został przewieziony do nieujawnionego miejsca. No właśnie, tak było kiedyś, teraz już nie jest, a o tym jak było kiedyś i to tak dokładnie opowie nam nasz dzisiejszy gość, z którym już się połączyliśmy. Witamy. A, dzień dobry panom. Dzień dobry, Marek dzień dobry. Zalewski. No właśnie. Marek Zalewski. Jeszcze wspominkowo można było pana usłyszeć przed momentem w takim programie, który został gdzieś tam zarejestrowany na radiowych falach. Tak, to prawdopodobnie były jakieś fale krótkie, ponieważ jakość była, no, jak słyszeliśmy wszyscy, niezbyt dobra, ale już w tym okresie, pod koniec działalności Polskiej Redakcji Głosu Ameryki, myśmy po prostu byli retransmitowani przez bodajże 30 rozgłośni w Polsce a samo nadawanie było chyba tylko już na krótkich falach i niestety czasami jakość była dosyć podła no ja akurat pamiętam taką ja akurat ta, pamiętam taką sytuację że u nas w okolicy tej gdzie ja mieszkałem to głosu Ameryki niestety żadna z tych regionalnych stacji lokalnych nie transmitowała, a przynajmniej nie transmitowała cały czas, bo od czasu do czasu coś tam się pojawiało, no to niestety trzeba było słuchać tylko i za, tylko i wyłącznie za pomocą tych fal y, krótkich no ale jeśli no tak, nie... chodzi o jakiekolwiek wejścia z Głos Ameryki w jakichkolwiek stacjach w Polsce to jedynym tego typu wejście, które można by zaklasyfikować jako wejście jakieś tam wejście polskiej sekcji Głos Ameryki na, na polski Eter, no to było wejście pana Wojtka Żurniaka w liście przebojów u Marka Niedźwieckiego, co raczej poza tematy muzyczne nie wychodziło no tak, to było jednak jakoś tam e, Była dopilnowana i trochę zabezpieczona Że tak powiem, ponieważ to, już no to była, była muzyka satelitarny, To już było tak, chyba łącze tak, tak. satelitarne Bo to już był sygnał naprawdę bardzo dobry On był, on był monofoniczny, ale e, Tutaj parametry pasmu przenoszenia Tego sygnału naprawdę nie dawało już w ogóle Nic do życzenia no. Także nie, było, było ciekawie coś. Było ciekawie, ale może zacznijmy ale to, był, to były późne lata 90, więc Właśnie, czy to już, już technika 90. się rozwinęła wtedy I to bardzo Jasne, mocno ta. Ale to może zacznijmy od początku w ogóle, żeby naszym słuchaczom, szczególnie tym młodszym, którzy z pewnością nie pamiętają e, czegoś takiego, jak polska sekcja Głosy Ameryki przybliżyć w ogóle, kiedy e, to radio powstało, jakie były cele i w zasadzie no, po co tego typu stacje, jak Głos Ameryki czy, e, czy inne rozgłośnie, które powstawały za granicami naszego kraju, e, istniały i jakie one miały cel. No, celem Głosu Ameryki, po pierwsze, no, początkiem Głosu Ameryki był rok 42, w czasie II wojny światowej i pierwsza audycja Głosu Ameryki została nadana po niemiecku, w sumie dla Niemców, dla wroga, dla hitlerowców, więc chodziło o sprawy może propagandowe z samego początku. Wkrótce zaczęły się pojawiać inne Języki w tym angielski, oczywiście francuski, a, polski, bodajże w roku 43 jeśli dobrze pamiętam, no to już nie chodziło o propagandę, raczej tylko po prostu o informowanie no, społeczeństwa polskiego, co się dzieje z tym, co się działo na świecie a, i, i to, to było celem tego. No. Polacy słuchali, jeśli mieli jeszcze odbiorniki radiowe w Polsce w czasie wojny, w różnych rozgłości. Wiadomo, że wszyscy słuchali BBC. Rozpoczęto też słuchanie głosu Ameryki i tak dalej. A redakcja głosu była z początku w Nowym Jorku. A na początku lat pięćdziesiątych przeniesiono się do Waszyngtonu. Uh, I no, i audycja ta miała różne parametry, różne długości z, z, z czasem, zależnie od sytuacji Czasami trwała 15 minut z początku, <laughs> później godzinę Jak stan wojenny wybuchł w Polsce w grudniu 81 roku Z bodajże półtorej godziny nadawania dziennie zwiększono to raptem, prawie natychmiastowo do 7 godzin a czym się różniły takie audycje, które emitowane były na samym początku, no, czyli wiadomo, to był okres, okres wojenny? W takich audycjach pewnie większość czasu to były informacje, prawda? Informacje, głównie informacje o sytuacji no, wojennej, sytuacjach na froncie, sytuacji politycznej. Czasami nawet było przy, wtedy jeszcze szczególnie przekazywanie jakichś zakodowanych informacji dla powiedzmy agentów e, działających za, e, za liniami frontu, no takie różne e, były cele tego, no i słuszne mi się wydaje w, tym, w tej sytuacji. To zdecydowanie. A, a. Później, no oczywiście to się to zmieniło bardzo, profil wszystko i wahało się, no, bo jednak jest to rozgłośnia rządowa, więc pewne wytyczne istniały. Mi się wydaje, że od... duży przełom nastąpił chyba w roku 76, kiedy Kongres uchwalił i prezydent Ford podpisał tak zwany VOA Charter. To było prawo, które wymagało, żeby głos Ameryki nadawał obiektywne wiadomości o Stanach Zjednoczonych i o świecie. E, sprawdzone i, w, i wtedy właściwie wydaje mi się, że stały moment, kiedy zaczęło być wymagane bardziej większa obiektywność w nadawaniu, czyli no powiedzmy mniej propagandy, czy jak tak zwanej, to jest może brzydkie słowo trochę, ale nie chcę mówić, że, że audycja była tylko propagandą wcześniej, ale chyba bardziej wtedy y, rozpoczęło się coś takiego bardziej no, równego i, i po prostu sprawdzonego. Oprócz tego głos Ameryki zawsze miał był trochę spóźniony czasami z wiadomościami, jak może Panowie zauważyli, ale jednym z powodów tego było to, że głos Ameryki jest, mamy taką zasadę, że musimy sprawdzić doniesienia wiadomości z co najmniej dwóch źródeł, żeby się nie pomylić. Czasami na to drugie źródło trzeba czekać, trochę było. I dlatego też pewne wiadomości się ukazywały z opóźnieniem, no ale nie zawsze, nie na 100%, ale, ale najczęściej były to wiadomości sprawdzone, więc chyba słuszna zasada. Lepiej późno niż wcale. W końcu takie no przysłowie tak, jest. To lepiej tak. sprawdzone informacje nadać z opóźnieniem niż ewentualnie później sprostowania na antenie poczyniać i tak dalej. No nie jest to, wiadomo, wiemy o co chodzi oczywiście. No, zdarza się, zdarza się czasami, każdemu się zdarza, się w... nam się zdarzało, nieuniknione. To jest nieuniknione w to było. Zakup, oczywiście. Hmm. Tak, no. W każdym razie chodzi... mhm. nie no, słucham, słucham, Jeżeli chodzi o przygotowywanie takich informacji, to jak to wyglądało na początku, a jak wyglądało później? Kto był odpowiedzialny za przygotowywanie takich informacji i skąd właściwie głos Ameryki czerpał te wiadomości? To byli, to byli korespondenci, czy to było na zasadzie takiej, że przychodziły jakieś doniesienia agencyjne z różnego rodzaju agencji prasowych i później było to po, porównywane jedno z drugimi na podstawie tego redagowania były odpowiednie wiadomości? No więc jeśli chodzi o obecne czasy, czy powiedzmy czasy, w których ja pracuję w głowie Ameryki od ponad 25 lat, nawiasem mówiąc, to właśnie na tych zasadach się to odbywa. Mamy korespondentów w szeregu miast, krajów miewaliśmy korespondentów w Warszawie również z czego czasu a teraz? I no teraz w Warszawie nie ma korespondenta teraz w ogóle nie ma po, po, polskiej audycji no polskiej audycji nie ma ale, to znaczy, ale czy to znaczy, że w ogóle zupełnie głos Ameryki nie jest zainteresowany tym, co się w naszym kraju dzieje? informacje zdobywacie tylko na zasadzie porównania jednej, doniesień jednej agencji z jakąś tam drugą? czy powiedzmy z polskiej agencji prasowej? W gruncie rzeczy tak, no, ale to jest cały szereg agencji. Jeśli mamy tutaj program, z którego korzystamy, gdzie, gdzie są wprowadzane wszystkie, wszystkie agencje informacyjne, no, to, to jest tego kilkadziesiąt różnych agencji, więc doniesień jest masa różnego typu. I no, korespondenci, no, powiedzmy, są mamy więcej korespondentów z wiadomych powodów, powiedzmy, na Bliskim Wschodzie. No, trwa wojna, tu czy tam. Mamy też szereg korespondentów w Afryce, w Azji. Są też korespondenci w Europie, ale nie na tych... Ale mniej ich jest niż kiedyś, było. po prostu zostali wycofani. Zdarzały się też... takie sytuacje, że praca takiego korespondenta faktycznie mogła okazać się niebezpieczna? No, bywały takie sytuacje. Znaczy, żaden z naszych korespondentów, przynajmniej za moich czasów, nie, nie, nie został porwany, no, ani nie zginął, nic takiego, ale były sytuacje, kiedy... Kierowcy, tłumacze, y, pomocnicy jacyś zostali na przykład w Iraku zabici. Y, stało się tak. Niestety. Czyli prawdą jest to, co się mówi, że zawód dziennikarza wcale taki łatwy nie jest. To taka informacja dla tych, y, którzy może chcieliby kiedyś spróbować tego, jak to jest być dziennikarzem i to takim, no, który coś tam musi jednak działać na froncie niekoniecznie zawsze przyjaznym. No jasne. I oczywiście też są różni dziennikarze, różni reporterzy, którzy, niektórzy, którzy nie wychylają nosa spoza swojego biura w bezpiecznym czy zabezpieczonym jakimś akwenie miasta, a są tacy, którzy są na tyle odważni, że jednak wyruszają ja się to z gorąco. A u Pana jak to tak, było? Kiedyś próbował Pan gdzieś tam wybrać się w jakiś taki teren, czy, czy raczej praca biurowa? No. Raczej praca biurowa, no robiłem korespondencję tutaj, ale nie, nigdy z miejsc takich jak Irak w tej chwili, wie pan, także nie, nie, nie, nie miałem takiego doświadczenia, ale, no, ale była to praca ciekawa, no pamiętam no, jak przybyłem do, do głosów na wiosnę 1982 roku no to, to, to byliśmy po prostu no, cały czas w gruncie rzeczy głównie zaangażowani w, w wydarzenia polskie związane ze stanem wojennym i tak dalej. To było naszym głównym zadaniem, mimo że nadawaliśmy wiadomości z całego świata, ale to było naszym głównym zadaniem. No i muszę przyznać, że to były 7 godzin programu, trochę powtórek z konieczności, pod koniec po prostu nie daliśmy rady, za mało ludzi było. No właśnie, ale, ja, myślę, ale... że sobie, ja myślę, że sobie opowiemy o tym, jak ten program wyglądał. Jak to wyglądało już yy, po tym takim wprowadzeniu odnośnie historii głosu Ameryki, to opowiemy sobie, jak to wyglądało za kilka minut. Teraz dajmy słuchaczom trochę odpocząć yy, przy muzycznej przerwie, a do naszej rozmowy powrócimy już za moment. Masz to za darmo. A my już powracamy do rozmowy z naszym gościem, czyli Markiem Zalewskim, wieloletnim pracownikiem Głosu Ameryki, sekcji polskiej kiedyś, a teraz nie rozstał się pan z Głosem, nadal, prawda? Nie, jak najbardziej nie. 25 lat plus już pracuję w Głosie i od czasu zamknięcia polskiej redakcji pracuję, wraż z żoną, zresztą w angielskiej w redakcji Głosu Ameryki ja już właściwie nie pracuję w radiu obecnie, tylko w internecie voanews.com jest taka strona, czyli voanews.com I, i tam jestem redaktorem wiadomości, mamy oczywiście też wszystkie inne języki, które głos Ameryki nadal posiada i nadaje, w których nadaje, polskiego już nie ma i tam Właściwie wszystko na tej stronie można obejrzeć, wysłuchać, przeczytać wszystko, co Głos Ameryki produkuje. Telewizja, radio, teksty, dźwięk, wszystko. Także zapraszam. I, i, i, i, Jeżeli ktoś ma... na przykład w angielskim jest biegły oczywiście... Jeśli ktoś angielskim jest biegły, nie wiem czy Google jest w stanie przetłumaczyć na polski teksty, ale parę innych języków, jak się kliknie na prawym guzikiem myszki, prawda, są takie opcje, że od razu tłumaczy stronę na inny język. Nie wiem jak sprawa z polskim wygląda w tej chwili, czy spry, sprawdzali panowie może? Akurat nie szczerze mówiąc, wiem, że taka opcja była, ale czy dotyczyła też języka polskiego, to, to nie, niestety nie wiem to niestety, nie, nie. Nie. Nie, nie okazji. Dowróćmy no teraz do kwestii głosu Ameryki. Zatrzymaliśmy się jakoś tak w latach 80. kiedy pan się tam pojawił. Jak wyglądało na dobrą sprawę przyjęcie potencjalnego kandydata w poczet członków polskiej sekcji? Co trzeba było zrobić? Jak się trzeba było zaprezentować? No, po pierwsze trzeba było się wypełnić aplikację o swoim, powiedzmy, życiorys, wykształcenie i takie różne rzeczy. Jeśli to zainteresowało głos Ameryki, zgłaszali się z powrotem, trzeba było się udać i zdać egzamin. A na egzamin czym ten polega egzamin polega... polegał? Egzamin polegał w gruncie rzeczy na tłumaczeniu tekstów na polski, z angielskiego, a po czym nagranie tych tekstów. Na magnetofon kasetowy na no i później ci, którzy zostali wybrani, w tym oferowano posadę w głosie. Po postanie po wojennym no, cała masa ludzi się pojawiła, po prostu się podwoił, podwoił się personel polskiej redakcji. E, mnóstwo młodych ludzi się pojawiło no i oczywiście wtedy byliśmy w stanie czy byli oni w stanie, bo ja też byłem jednym z tych młodych, którzy się pojawili nadawać te 7 godzin audycji zamiast półtorej godziny bo, bo przedtem no, ci ludzie pracowali na, po prostu na, na, na podwójnych szychtach niektórzy mieszkali, zdaje się, nawet sypiali w hotelu, który jest w pobliżu po prostu już byli w piętkę gonili no i trudno się dziwić A więc zaczęliśmy no, działać nie wszyscy byli y z wykształcenia dziennikarzami. Szczerze mówiąc, prawdopodobnie większość nie była z wykształcenia dziennikarzami, ale no, większość ludzi było jednak po, z pewnym wykształceniem odpowiednim, dosyć bystrzy i, i, i szybko się załapaliśmy po, po, po nauczeniu się paru podstawowych rzeczy. I, i, no i, i zaczęliśmy, rozpoczęliśmy karierę w radiu. nigdy o tym nie myślałem, że będę pracownikiem jakiegokolwiek radia, ponieważ Moje wykształcenie właściwie skończyło się na, na po pierwsze sztukę studiowałem, malarstwo, grafikę, fotografikę, film dokumentalny i tak dalej i raptem pojawiłem się w rozgłośni radiowej, co było troszkę dla mnie nowe, no ale ciekawe, szczególnie w sytuacji jaka była wtedy w Polsce rastała. No właśnie, bo to też myślę, że była taka budująca kwestia, że można przekazywać niezależne informacje dla Polaków, którzy z pewnością tego słuchali i byli bardzo spragnieni takiej informacji niepropagandowej, tylko rzeczywistej. No oczywiście, po stanie wojennym, po tym jak można było oglądać różnych naszych oficjeli w mundurach wojskowych w telewizji, no to jednak niewiele można było się dowiedzieć z rodzimych mediów. No więc oczywiście wola Europa, BBC, no i głos Ameryki no, nabrały znaczenia dla Polaków, i myśmy czuli się, że jednak nasza praca ma jakieś większe znaczenie, że no, słyszało się, że ludzie słuchają, że czasami nawet idąc ulicą w roku powiedzmy 82 czy trzecim, to, to słyszało się głos Ameryki z okiem. Co, co było budujące dla nas wszystkich jednak muszę przyznać a na czym polegał, jak wyglądał podział redakcji czy było to przydzielane jakoś odgórnie kto się czym zajmuje czy po prostu słuchajcie mamy to, to, to do zrobienia i kto chce się czym zająć a może ktoś ma jeszcze jakiś ciekawy pomysł jak to wyglądało? No czasami te, tego rodzaju pytania były zadawane, czy ktoś ma jakiś ciekawy pomysł, czy, czy, czy, czy szukał ktoś ochotników, szef dla, do, do, do jakiejś nowej audycji czy coś, ale z reguły były to odgórnie przydzielane, były funkcje, byli redaktorzy, prawda, którzy już tam od wielu lat działali, którzy kierowali powiedzmy tym pracą reszty pracowników, byli realizatorzy, byli speakerzy po prostu, ludzie... Prawie wszyscy tłumaczyli teksty, no bo w końcu myśmy polegali w dużej mierze na tekstach pisanych po angielsku, które trzeba było tłumaczyć, trzeba polski po prostu I jak wyglądało przygotowanie do takiej audycji? Dużo tekstów trzeba było sobie najpierw zapisać, czy też sporo było takiej własnej inwencji twórczej, kiedy mikrofon został włączony, no i trzeba było przekazać te informacje? No inwencja twórcza właściwie wchodziła w grę tylko w sytuacjach takich nagłych, jak powiedzmy, jak e, pamiętacie panowie, jak się e, ten wahadłowiec kosmiczny Challenger wybuchł na przykład, no, więc wtedy po prostu wszedł ktoś, kto miał pojęcie o sprawach naukowych, który tego rodzaju audycje prowadził i na podstawie jakichś tekstów, które wyszły z agencji prasowych czy innych, czy z telewizji, no i tego, co sam wiedział, po prostu mówił. Ale z reguły no, sprawy musiały być wszystkie teksty, doniesienia sprawdzane dosyć ściśle i to było raczej bez in większych inwencji twórczych. Te inwencje twórcze to weszły w audycjach tego rodzaju jak Amerykańska Paczka, czy, czy inne bardziej jakby na luzie prowadzone audycje. A Ale czy ktoś... się. Wszystkie... A czy ktoś takie teksty, które się pojawiały przed emisją na antenę, był jakiś człowiek, który jeszcze sprawdzał te teksty, czy po prostu no, ktoś miał do opracowania jakiś tam materiał, yy, on opracowywał ten materiał i już nikomu się to nie przedstawiało, wchodziło się do studia i się prezentowało? No, prawie każdy materiał musiał być zatwierdzony przez któregoś z dyżurujących czy odpowiedzialnych redaktorów, czy, czy też szefa naszej redakcji, którym był Tadeusz Lipień przez dłuższy czas. Później oczywiście był też Maciej Wierzyński, który obecnie jest w Polsce i no, ma swój program telewizyjny, jak panowie wiecie. Ale, ale właściwie każde teksty musiał być zatwierdzane przez redaktora odpowiedzialnego. Dużo odpadało? No... Nie, nie dużo odpadało, ale każdy tekst, jakieś korekty, jakieś zmiany zostały wprowadzone, jakieś poprawki. No to, to jednak jest nieuniknione chyba. A bywało tak, że na przykład jakichś informacji y, się nie publikowało z tych czy innych powodów? Czy raczej każda informacja, która no, mogłaby zainteresować, nawet y, nie wiadomo jak bardzo kontrowersyjna, y, była emitowana? Była, mi się wydaje, że żadna informacja, jeśli ja pamiętam, nie została zatrzymana, że tak powiem, z powodów y, jakichś tam ideologicznych czy coś takiego, tylko ewentualnie z powodów takich, że była niesprawdzona czy wątpliwa, czy, czy się powiedziało, że no niestety to wygląda trochę podejrzanie i musimy poczekać na jakieś potwierdzenie. E, te, tego rodzaju sytuacje następowały. Raczej, a nie, że, że, że jakaś wielka cenzura następowała. E, tego z tym się raczej nie spotkałem. To teraz myślę, że temat, który zainteresuje Andrzeja, czyli kwestie techniczne, prawda? Już to Andrzej nawet mówiłeś poza anteną, kiedy tak sobie rozmawialiśmy yy, o tych sprawach, żeby, żeby też o tym powiedzieć. No myślę, że warto, prawda? Jak to, jak to wyglądało od tej strony technicznej? Jak przygotowywało się te materiały? Jak wyglądała realizacja tego programu? Dokładnie, na przykład w kwestii e, reporterów e, gdzieś tam właśnie z, z, z zagranicy, jak to wyglądało, czy to były wejścia na żywo e, danego reportera, czy to było po prostu rejestrowane e, edycja i, i emisja po jakimś tam czasie, jak, jak, jak to było od tej strony? Różnie bywało, z tym, że w większości, w większości przypadków było to nagrywane i edytowane, a przynajmniej nagrywane dlatego, żeby to zatrzymać do późniejszego użytku. To tak, nie, nie z innych powodów, ale z reguły nagrywane było na taśmę, jak mówiłem. Korespondenci, reporterzy też nagrywali na, na magnetofony kasetowe. E, później oczywiście mini dyski nastąpiły, się pojawiły, ale, ale to wszystko było na magnetofony kasetowe i później na taśmę normalną, jednośladową, szpulową, e, którą się później cięło z pomocą żyletki, a zaznaczało cięcia taką żółtą kredką. <śmiech> Także... No, Czyli stare, stare techniki Nawet używane też w studiach Nagrań komercyjnych, czy nawet przez DJ-ów Co słyszałem już tak Z historii powiedzmy Muzyki popularnej Natomiast mnie jeszcze interesuje kwestia Jakimi łączami się Państwo posługiwaliście Przecież nie było kiedyś satelity, nie było kiedyś internetu I trzeba było jakoś się kontaktować Przecież na, na, na te Kilometrowe czy milowe odległości więc wejścia studyjne czy do nagrywania to były po prostu prowadzone z gruncie rzeczy przez telefon. Zwykły telefonek, jakość była bardzo różna. Z czasem pojawiły się łącza ISDN, ISDN prawda, które cyfrowe, które były no, i droższe i trudniejsze czasami do nastawienia i tak dalej, no, ale jakość była o wiele lepsza. Ale podstawowym łączem przez większość chyba mojego, mojej działalności w Głosie Ameryki było wtedy... Zwykłe Analogowe telefon Niestety jakość była Różna bardzo, więc trzeba było Często dzwonić kilka razy A noż teraz będzie lepsze połączenie I tak dalej, i tak dalej Nastawiać, filtrować ten dźwięk Jak się, jak się dało, jak było ledwo słychać Coś Czyli więc... realizator miał troszkę roboty przy tym Mimo realizator... wszystko Realizatorzy mieli bardzo dużo Do, do roboty, po pierwsze wszystko tak się... trzeba było Słucham tak się mówi, że niby, niby w, w, sytuacji, kiedy nie wiem, jest tylko speaker i rozmówca, wydaje się, że nie ma, że realizator niewiele robi, ale tak naprawdę, już wtedy nie było emisji automatycznej, nie było nic takiego, trzeba było naprawdę, wszystko, wszystko heblami, gainami, wszystko wypoziomować, to, to Mówiąc, tak. szczerze, mówiąc szczerze, czasami żałuję, że no, my teraz żyjemy w czasach, kiedy wiele rzeczy za nas robią maszyny, bo tak naprawdę trudno jest się y, ludziom dowiedzieć o tym, na czym ta praca polega. I rzeczywiście tak, niektórym jest... może się wydawać, że jest to wszystko tak ładnie, łatwo, prosto. Tak jak my teraz siedzimy sobie tu yy, przede mną konsoleta, yy, za, chociaż i tak za większość rzeczy, yy, czyli to co ma być wyemitowane i tak dalej, odpowiada komputer, wszystko mam pod, yy, w zasięgu ręki. No a jak to wyglądało yy, w studiu, powiedzmy, kiedy yy, przychodziło się na program właśnie... Yy, studio, y, każda redakcja miała raczej nie miała swojego, trzeba było się tymi studiami dzielić y, zapewne, tak? Y, za, tak, z reguły tak, mieliśmy oczywiście przydzielone do naszych audycji na żywo y, y, y, konkretne studia w konkretnych godzinach i tak dalej, z tym, że połączenia często były bardzo różne, mieliśmy często no, w, y, jakieś połączenia zdalne, telefoniczne, trzeba było kilka linii telefonicznych razem złączyć, często stanowiło to ogromny problem a zmieniały się też częstotliwości w naszych przypadkach, myśmy, pamiętam te audycje poranne, które nadawaliśmy z swego czasu miały dwie godziny i składały się z półgodzinnego segmentu, później dwóch piętnastominutowych, kolejnego półgodzinnego i kolejnych dwóch piętnastominutowych, to były dwie godziny i każda z tych segmentów, tych, tych audycji była na część, troszeczkę innych falach, więc trzeba A było czym było to uwarunkowane? Tak Co było przyczyną takich no... zmian? Były Różne były powody tego. Po pierwsze czasami nie mieliśmy fal w pewnych godzinach, tylko pewne fale, tylko w pewnych godzinach przydzielone do naszego użytku. A w innych sytuacjach było to, że powiedzmy w pewnych godzinach od, odbiór pewnych częstotliwości, pewnych fal był zapewne lepszy, więc to nastawiano. I tak dalej, więc to trzeba było wszystko dostosować, i patrząc się na zwykły zegar, komputer tego nie, tym nie kierował, trzeba było dopełniać jakąś muzyką, robić przerwę na zmianę nadajnika, no to było dosyć skomplikowane. Wyobrażam sobie, że teraz jest to o wiele łatwiejsze, ale wtedy to było sporo roboty, naprawdę. A jak wyglądała sprawa przed programem? Ile czasu mieliście na to, żeby przygotować się do tego wszystkiego? Kiedy można było wejść do studia? Kiedy realizator mógł sobie ustawić wszystko, co chciał, żeby to wszystko można było już potem wypuścić? Do studia realizator najczęściej wbiegał z wywieszonym językiem w ostatniej chwili i starał się, jeśli były jakieś skomplikowane połączenia, po prostu to włączyć. Ludzie dobiegali często z materiałami, w trakcie audycji zmieniali się, wybiegali, dopełniali, to było często ogromny chaos i pośpiech i, i, i nerwy, a większość audycji jednak wyszła nam no, chyba dosyć dobrze. Czy mo Mogę przypomnieć jedną audycję, która była dla mnie dosyć ciekawa, nadawaliśmy, zapowiedzieliśmy pasterkę papieską w roku 83. Nie, nie 82. Pierwsza pasterka, tu już pracowałem w grudzień, 82, pasterka w Watykanu. Mieliśmy zamówione łącze satelitarne z czystym dźwiękiem bez komentarza, i jeszcze drugą linię satelitarną na zabezpieczenie się, że jakby tam to nawaliło. No i niestety, jak puściliśmy ten, tą ścieżkę tą, ten, ten tego, to był jakiś komentator w tle. było słychać. Mieliśmy księdza z Chicago, jeżeli komentatora, kilku innych speakerów studiu. Ja byłem realizatorem, po prostu nie było sposobu, żeby coś przełączyć. Lokalna rozgłośnia hiszpańskojęzyczna nadawała tę audycję. Ale nie mogliśmy przez konsoletę przepuścić tego kanału telewizyjnego z jakiegoś powodu. No, technicy przychodzili, kręcili, nastawiali, nie dało się. Wreszcie no, po jakiejś pół godziny, czy 40 minutach, no, jaki nasz komentator, ksiądz, po prostu zaczął podnosić ręce do góry, mówiąc, już kończy mu się materiał komentarzowy, bo już nie miał o czym mówić, już tyle powiedział, miał tyle informacji, nie oczekiwał tego. Byłem zmuszony, po prostu wszedłem do studia z kontrolki, włączyłem przyłożyłem jeden z mikrofonów z pięciu mikrofonów w studio do głośnika telewizora, założyłem słuchawki i zacząłem wpuszczać ten dźwięk z tej, z tej, z tej audycji hiszpańskojęzycznej prosto przez mikrofon do, na antenę, na żywo Ale w sumie I jakoś tylko... z racji tego, że to były fale, fale średnie czy fale krótkie to i tak pewnie większość osób nie zwróciła uwagi no to, jest tylko pod... czy... to jest tylko potwierdzenie ty... tego, co czasami przychodzi nam jeszcze dzisiaj do głowy no, realizatorom takim, no, co, dużo mu... co tu dużo się w radiach internetowych, realizatorom pasjonatom, że najprostsze rozwiązania zawsze stosowane są na samym końcu jako ostateczność. No tak, z tym, że to już nie, nie był sam koniec, bo jeszcze zostało dobre półtorej godziny audycji. Ja pamiętam, jak się byłem spocony wręcz stając, bo ja wyłączałem gałkę tego telewizora, jak tylko wchodził komentator po hiszpańsku. No i oddawałem głos księdzu yy, na naszym mikrofonie, który zaczął nam mówić wtedy coś. No i tak podsłuchiwałem troszkę, podkręcałem gałkę i tak dalej. To trwało z półtorej godziny, byłem spocony jak mysz. No, tak Ale później jest... po... No... Ale jednak później po przesłuchaniu audycji, no wszyscy byliśmy zdenerwowani tymi, tymi problemami technicznymi a, i, nie, i tego i po przesłuchaniu audycji później staśmy brzmiała ona zupełnie dobrze na szczęście odpukać, ale, ale to były właśnie taki przykład nerwów, tak, e, które, które nas spotykały. To tylko jeden z wielu przykładów. A, <laughs> jakieś, jest, a jakieś jeszcze ciekawe takie sytuacje były? No było cała szereg ciekawych, znowu wracając do papieża W 1983 papież odwiedził Polskę znowu Mieliśmy troszkę, no nie trudno mi powiedzieć właściwie skąd ten dźwięk szedł To było troszkę na lewo zrobione no, Władze PRL-u specjalnie nie były zainteresowane udostępnieniem nas, nam tego, tego rodzaju dźwięku Ale myśmy ten dźwięk mieli, nie jestem pewien kto to załatwił, nadal nie wiem i też było dużo nerwów związanych z tymi audycjami, bo no, papież podróżował po Polsce, wygłosił cały szereg przemówień pasterek, yy, homilii. I myśmy to wszystko nadawali, nadawaliśmy, pamiętam, pracowaliśmy na, na, na dwie zmiany po prostu, audycja poranna, chwila przerwy, przygotowania i zaraz audycja na żywo, papieska i znowu, i znowu, i znowu. I był cały szereg technicznych i innych problemów, ale nerwy, no ale człowiek czuł, że to jest ważne, czy wydawało nam się, no i staraliśmy się i, i, i doszło do tego. Poza tym no, cała, codziennie były jakieś nerwowe sytuacje, no bo, bo to jednak jest, jeśli radio jest na żywo, w tych, z tymi możliwościami technicznymi, które wtedy były nam dostępne, po prostu niestety no, była to dosyć nerwowa praca. A nie było nigdy takich sugestii, że a może nagrajmy to wszystko najpierw na kasetę, później gdzieś to do nadajnika wyemitujmy? Czy raczej wszyscy woleli y, robić to, to, co się da na żywo i polegać na tym, że no, może jakoś będzie? Nie no, robiliśmy to, co się da na żywo. Pewne rzeczy oczywiście były nagrywane i retransmitowane, jeśli się uważało, że, że były na tyle ważne i ciekawe, żeby je powtórzyć raz czy dwa. Niektóre rzeczy było warto powtórzyć oczywiście, ale z reguły jeśli się dało, no to, to nadawaliśmy to na żywo w miarę możliwości i, i no, no, cały szereg, no więc wyobrazi sobie pan tysiące audycji, które nadaliśmy przez te, te, te, te, te lata no i to było w sumie ciekawe doświadczenie muszę przyznać no właśnie, taka a propos jeszcze audycji a... zostały one gdzieś zarchiwizowane czy wszystko poszło no, taśma była, taśma, taśmy zostały pokasowane niektóre rzeczy zostały zarchiwizowane oczywiście, ale podejrzewam, że większość tych audycji nie została zachowana niektórzy mają w swoich prywatnych jakichś zbiorach pewne audycje Głos Ameryki coś tam ma a teraz nie wiem, panowie, czy słuchali kiedykolwiek tych audycji jazzowych Willisa Canovera, może? Oj, akurat nie. nie, nie. On był A ten dosyć, no, słynny. Jeśli też, jazzem nie, się też. panowie interesują, tak. No proszę zajrzeć, mamy troszkę, bo, bo facet. Willis Conover znawał wszystkie legendy jazzu. Louis Armstrong, wszyscy ci najbardziej znani po prostu bywali w Głosie Ameryki, brali udział w jego audycjach. On przez 30 parę lat nadawał audycje jazzowe, które były. Bardzo, bardzo popularne na, na całym świecie. I jego audycje zostały zarchiwizowane i oddane do archiwów amerykańskich, do Muzeum Smithsonian właściwie. Na szczęście, bo to były ciekawe rzeczy. I nawet teraz Głos Ameryki jeszcze przywraca takie koncerty urządza w imieniu Willisa Conovera, w którym biorą udziały, mamy bardzo ładne audytorium w naszym budynku i przy orkiestry jazzowe, różne grupy jazzowe wchodzą i po prostu grają, nadajemy to na żywo w internecie też jest to dostępne jeśli panowie zajrzą do Głosy Ameryki na stronę About VOA jest taki guzik przyciski, tam jest Willis i mi się wydaje, że on jest jednym z naprawdę mm, bardzo znanych osobistości Głosy Ameryki wielkim atutem naszym wiem o tym, że, że, że jak pojechał do Polski swego czasu, jeszcze w PRL-u to był witany jak gwiazda jazzu z Sowietami podobnie i tak dalej także radzę się radzę się zapoznać, bo to były ciekawe audycje, bardzo dobrze prowadzone też. Jeszcze wracając na moment do tematu technicznego a komputery kiedy się pojawiły w Głosie Ameryki i co one właściwie wtedy umożliwiały? No więc po pierwsze jak przyszedłem na wiosnę 1982 roku Były tylko maszyny do pisania i to ręczne, nawet nie elektryczne I co, co ciekawsze pod reganem, antykomunistą, maszynem do pisania były produkcji NRD No bo miały no. polskie czcionki, jako ciekawostka Tak, No i później pojawiły się komputery Xeroxa Xeroxa y, Snap System. Właściwie Xerox był firmą, która wynalazła mysz komputerową, drukarkę, drukarkę laserową i właściwie zapomniałem w tej chwili, jak się nazywa ten graficzny interfejs komputerowy, jak Windows, nawet jak, jak okna. Oni wynaleźli to, co później Apple kopiował w Macos, Macintoshy. Macos. Mhm. Więc, więc to były pierwsze właściwie tego typu Interfejs komputerowy yy, Używaliśmy te maszynki przez dobrych, yy, no nie wiem, chyba z 10 lat po tym No i później pojawiły się pecety a, i, I to wszystko, yy, y, pierwsze, pierwsze te, te zeroxy to po prostu były używane do, do, do mailów, do e-mailu i do tłumaczeń Do, do pisania i drukowania tekstów no i teraz, teraz te pecety udostępniają, umożliwiają wejście do, do wszystkich archiwum wiadomościowych, agencji prasowych, dźwiękowych, e, wideo, no co się da. A jeżeli Wszystko chodzi jest... o produkcję programu, to komputer w jakiś sposób pomaga? Wgrywane są tam powiedzmy jakieś dźwięki i tego typu sprawy? Czy nadal korzysta się z mini minidisków albo taśmy? Z reguły korzysta się teraz już z komputerów, tylko mamy od e, dobrych paru lat system pod nazwą Dalet. To jest e, szwajcarska firma, którą kiedyś Głos Ameryki wynajął do zaprojektowania tego ich, e, do Daletu i wszystkie archiwa dźwiękowe, serwery, e, montaż, wszystko to jest właściwie wewnątrz tego Daletu e, organizowane. E, także nie ma już, już taśmy, Znam parę osób, które pracują w głosie od bardzo dawna, które nadal mają magnetofony gdzieś koło swojego biurka, bo lubią to, ale to nie jest już nikomu potrzebne właściwie. Nikt z tego właściwie nie korzysta i wszystko jest cyfrowe teraz. Głos Ameryki. Więcej roboty przecież. No dokładnie, Głos Ameryki istnieje nadal, ale polska sekcja nie istnieje. Dlaczego? No dlatego, po pierwsze, od kiedy Polska wstąpiła do NATO, no to uznano, że jednak Polska nie potrzebuje już tego rodzaju informacji z Zachodu, bo no, sytuacja się zmieniła, a później wstąpiła do Unii Europejskiej, no kolejny argument, żeby, żeby że już nie potrzebujemy nadawać, że mamy nasze... Yy, domowe, rodzinne, że tak powiem, krajowe środki przekazu, które są niezależne i tak dalej, i tak dalej, więc Głos Ameryki nie jest już potrzebny. Takie były... Ja uważam, że fajnie by było, żeby jakaś polska audycja w Głosie Ameryki była, no ale to nie, nie ode mnie zależy tego rodzaju decyzja. Być może, no, skierują się wszyscy, oczywiście zwiększają nadawanie do, do Iranu, po... Do, do krajów afrykańskich no wszędzie gdzie są problemy problematyczne, wojny, konflikty i tak że tam może to jest potrzebne a nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, jeżeli chodzi jeszcze o tutaj tą rolę głosu Ameryki. No, po okresie zimnej wojny, po okresie, kiedy Polska i tutaj okoliczne kraje podlegały niejako ZSRR, głos Ameryki, jak i zresztą inne tego typu stacje, stacje nadające z poza granicy naszego kraju, miały, przynajmniej moim zdaniem, inną rolę. Pokazywały raz, że jak wygląda to, co w naszym kraju się dzieje oczyma kogoś, kto nie mieszka w Polsce, kto nie mieszka u nas takimi, takim bezstronnym okiem, a druga sprawa, że pozwalały poznać bardziej kulturę danego państwa, tak samo Ameryki, czy jak BBC, to Wielkiej Brytanii i podobne. No mi się wydaje, że tak, po pierwsze tak, no wtedy już w tej sytuacji, kiedy Pol Polacy mieli dostęp do, do niezależnych i sprawdzonych informacji, to, to, to nasza rola być może powinna skupić się na nadawaniu jakichś ciekawostek informacyjnych ze Stanów Zjednoczonych, jak wygląda tutejsze społeczeństwo, tutejsza no, demokracja, yy, nawet yy, yy, po, podróże po, po, po różnych pięknych parkach narodowych, słynnych, yy, amerykańskich. Yy, tego rodzaju informacje mi się wydaje, że miały większy sens w, tej, w tym momencie niż powiedzmy polityczne jakieś yy, doniesienia, które były niedostępne w Polsce, no bo były dostępne już wtedy. Prawda? Więc z tym się chyba zgadzam, że profil audycji no musiał ulec pewnej zmianie, no i uległ. Jak panowie pewnie zauważyli, no już pod koniec działalności polskiej redakcji, no byliśmy oczywiście, nadawaliśmy wiadomości, doniesienie i tak dalej, ale troszkę więcej tych audycji lekkich, na luzie takich, czy amerykańska paczka, czy innych, było po prostu zajmowało więcej czasu antenowego. No i no, bajty także, i megabajty były. Bajty i megabajty, a przedtem jeszcze, nie wiem czy panowie pamiętacie, ja nadawałem taką audycję, którą trudno mi określić teraz nazwy po polsku, bo właściwie ona nie miała nazwy, ale ja nadawałem właśnie o Ameryce, o sportach, pamiętam nadałem o pierwszą chyba audycję o Polsce, o rowerach górskich swego czasu, całą serię o właśnie parkach narodowych amerykańskich. I takie różne rzeczy swego czasu też. Nie wiem, czy pamiętacie. Akurat ale to nie było ja, ja pamiętam to ja po... pamiętam y, bajty i megabajty w pana wykonaniu. Natomiast jeszcze y, tak na dobrą sprawę, to pierwszą y, audycją z głosu Ameryki, z jaką ja się osobiście zetknąłem, to nie była audycja prosto z głosu, tylko retransmitowana przez polskie radio, przez jedynkę y, pana o. Waldemara Chlebowskiego, lekcji angielskiego. A No tak, no lekcję angielskiego, Waldek Chlebowski przejął lekcję angielskiego od Zbyszka Wierzbickiego, który był no, starej daty pracownikiem i bardzo, bardzo sympatyczny pan, który robił to od wielu, wielu lat wcześniej, bardzo dokładnie, takim basowym głosem. No i pan, pan, pan Zbigniew oczywiście no, przeszedł na emeryturę swego czasu i Waldek przejął to owszem i to było bardzo popularne. Tak samo jak jest bardzo popularna, nie wiem czy panowie znacie ten Special English, który jest nadawany od wielu lat w głosie Ameryki. A to jest właśnie, to... tak jeszcze, bo widzę, że już tutaj coraz mniej czasu do godziny 18, ale jeszcze myślę, że o tym powiemy, bo o to chciałem zapytać, żeby może wyjaśnić co nieco naszym słuchaczom, cóż to takiego jest ten Special English i żeby może ich troszeczkę zachęcić, żeby się tego języka angielskiego chociażby za pomocą tego uczyli, bo myślę, że to jest dosyć ciekawa sprawa. Mi się wydaje, że jest bardzo ciekawa i bardzo to jest popularna audycja, ponieważ jest to y, uproszczony jakby angielski, y, który ma ograniczoną liczbę słów w swoim słowniku, to było około 1500 czy coś takiego, więc nie ma skomplikowanych, trudnych słów i mówią speakerzy wolniej, mówią wyraźnie. No to jest audycja przeznaczona dla ludzi, którzy się uczą angielskiego, którzy chcą ćwiczyć te angielski, i, i dla tych y, w, słuchaczy w Polsce, którzy właśnie mają tego rodzaju zamiary zainteresowania ja też polecam Special English, bo wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo pożyteczna audycja w sumie i ciekawa nawet a tak swoją drogą jeszcze na koniec pytanie, jak pan myśli y, oczywiście nie życząc y, źle y, Polsce y, broń Boże, natomiast y, jest jeszcze kiedyś szansa, że Ameryka znowu po polsku do nas przemówi? No szansa prawdopodobnie jest tym, że obawiam się, że, że może to się stać tylko w, prawdopodobnie w przypadku, kiedy w Polsce nastaną jakieś złe czasy, czego no Polsce, właśnie. jak wiadomo, nie życzę, nie życzę. I, I mam nadzieję, że nie zajdzie taka konieczność No jeśli, no, zależy, wie pan, no, tu od budżetu Czy od polityki, od najwyższych No może się zdarzyć, powiedzmy, pojawić, no powiedzmy Nowy prezydent, czy nowy minister, czy, czy nowa grupa y, Jakiś tam posłów w kongresie, którzy postanowią, że jednak Chcą nadawać po polsku, no i ktoś uchwali taką ustawę I pieniądze przyznaczy, i, i się to zrobi Nawet jeśli w Polsce sytuacja nie ulegnie zmianie I będzie wszystko w porządku ale to jest coś, od no, czego naprawdę nie wiemy, czy to się stanie i miejmy nadzieję, że, że ze złych powodów, czy tylko z dobrych, polska audycja ewentualnie wróci na do, po prostu na falę głosu Ameryki. A jak wróci, to usłyszymy pana ponownie? Jak myśli, dostałby nadzieję. pan propozycję? No mam nadzieję, mam nadzieję. Z przyjemnością sam bym to zorganizował, no ale w tej chwili no, nie ma takich możliwości. No i po prostu ograniczamy się, no, biorąc pod uwagę to, że internet jest coraz bardziej popularny, jak wiemy, no to, to jednak wydaje mi się, że to nasza. Ten portal, ta strona internetowa voanews.com jest coraz bardziej popularna, naprawdę mamy, mamy dane, mamy statystyki i i użytkowni, liczba użytkowników rośnie dosyć w dosyć szybkim tempie i, i że coraz więcej ludzi będzie po prostu odwiedzało nas w ten sposób. No właśnie, Mam przecież do 2004 roku były te 15-minutowe audycje w języku polskim nadawane przez internet, można było sobie to odsłuchać, to chociaż żeby w tej formie jeszcze przetrwały. Szkoda, że i to zupełnie zostało zlikwidowane. No niestety, no niestety. Z tym, że no, większość pracowników, którzy pozostali, jak mówiłem jeszcze w y, polskiej redakcji, przeszła na emeryturę, no, ci, szczególnie ci starsi pracownicy. No a pozostali, niektórzy niestety stracili posady i pracują gdzie indziej, ale jest cała y, grupa osób, które w głosie nadal pracują, spełniając zupełnie inne funkcje. Ja pracuję w angielskim dziale, żona też, mamy koleżankę, która pracuje w południowoamerykańskim dziale, Helena Skotowska, na przykład Wojtek Żurniak i Iwona Skoczyła są technikami studyjnymi, technikami dźwięku w tej chwili i tak dalej, więc jest nas parę jeszcze osób, które pracują w głosie, no i mam nadzieję, że dotrwamy tam, dopóki nam się będzie... Chciało pracować w gruncie rzeczy. <śmiech> po prostu. No właśnie, więc jeżeli, więc jeżeli Polacy są zainteresowani, no to pisać maile. Zresztą, chyba jak kończyliście nadawanie na falach radiowych, to sporo tych maili przyszło, prawda? No sporo. Oczywiście też pamiętam, że wygłosiliśmy wręcz otwarty, może trochę nieprawidłowy czy nielegalny apel w, w, w ramach wiadomości, a ponieważ wyszła taka wiadomość w głosie Ameryki, więc byłem, miałem, uważałem, że mogę przynajmniej. Pamiętam, że byłam pierwszy, który to wygłosił, apel o, o, o poparcie słuchaczy. No i jednak przyszło listów mnóstwo popierających to, żeby polska redakcja się utrzymała na antenie i dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy napisali strony internetowe się ukazały i różne popierające głos Ameryki i w Polsce i nawet tutaj w Waszyngtonie ktoś taką zorganizował no oczywiście ta decyzja została podjęta odgórnie no i nie miało to nie, nie zadziałało, nie miało to wpływu na utrzymanie polskiej redakcji, ale w każdym razie apel był zainteresowanie było, co nam też dało pewną satysfakcję, dziękujemy no właśnie, bo to przyjemnie usłyszeć i zobaczyć tyle wiadomości, tyle informacji, że przez tyle lat wykonywało się naprawdę dobrą robotę. Tak jest, no to jest jednak bardzo ważne dla nas wszystkich, mi się wydaje. 18 ich... to już nawet minęła, więc czas magazynów i komedia powolutku także zbliża się do końca. Dziękujemy bardzo za rozmowę, no i mamy nadzieję, że się jeszcze kiedyś usłyszymy. No mam nadzieję, z przyjemnością porozmawiam jeszcze. Jeżeli coś ciekawego, jeżeli coś ciekawego w Stanach Zjednoczonych yy, będzie się działo, no to liczymy na jakąś, może nawet yy, korespondencję, gdyby coś było interesującego. O, dobrze. No, no, no, no, Oczywiście. Oczywiście. No, zatem dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Przypomnę, że gościem magazynu Media był Marek Zalewski, pracownik jeszcze obecny pracownik głosu Ameryki, chociaż już nie w polskiej sekcji. A my także będziemy się powolutku żegnać, przynajmniej jeżeli chodzi o Media, prawda? Bo w końcu jeszcze audycja na topie przed nami. Przed nami, przed nami dokładnie. Już za ja moment, już... już za moment ty poprowadzisz ten program. Ja już sobie idę. Chcesz, to możesz zostać. Nie, wiesz co, ja się już nagadałem. Aha, dobra. No, także zostawiam was z Andrzejem Łukaszewiczem, a my spotkamy się jutro po godzinie 12. Michał dziwi, kłaniam się, do usłyszenia. Radio Radio Frico.